Jest ósma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Węgry świętują, a do Budapesztu spływają kolejne gratulacje dla Petera Medziara. Za chwilę relacja naszego wysłannika z węgierskiej stolicy. Dziś w londyńskim sądzie ma zapaść decyzja w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Rozpoczął się tydzień atrakcji z okazji setnych urodzin Polskiego Radia, w tym audycje z nietypowych miejsc. Coś wspaniałego. Wiwat radiowcy. Węgry wybrały Europę i europejskie wartości, podkreślają zachodni przywódcy, gratulujący zwycięstwa opozycyjnej partii TISA i jej liderowi, Peterowi Madzierowi. Wynik wyborów jest miażdżący dla Viktora Orbana i kończy 16-letnią erę jego rządów. Po przeliczeniu blisko 99% głosów TISA ma 138 miejsc w parlamencie, a to daje jej konstytucyjną większość. Nasza część Europy nie jest skazana na rządy populistów i autokratów. Tak wyniki głosowania nad Dunajem skomentował premier Donald Tusk.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 Lider zwycięskiej partii przyjmuje gratulacje, i istnuje polityczne plany. Nasze zwycięstwo widać nie z księżyca, ale z każdego węgierskiego okna. Tak Peter Madzier podsumował wygraną w wyborach parlamentarnych. A my łączymy się z Budapesztem, gdzie jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Dzień dobry. Jakie Dzień dobry. będą pierwsze kroki Madziara po przejęciu władzy? Przyszły premier zamierza zaprosić na Węgry prokuraturę europejską, która zajmuje się przypadkami wyłudzania unijnych środków. Również zamierza przeprowadzić wszechstronną kontrolę finansów publicznych i budżetu węgierskiego państwa. Chodzi o to, aby sprawdzić płynność finansową Węgier. Kolejny audyt będzie dotyczył działalności służb specjalnych, które mogły korzystać z oprogramowania szpiegowskiego do inwigilacji dziennikarzy. W płomiennym przemówieniu Madziar podkreślał konieczność naprawy węgierskiego państwa. Chcemy być krajem, gdzie każdemu należy się odpowiednia opieka zdrowotna, wysokiej jakości edukacja, beztroskie dzieciństwo i godna starość. Madziar zamierza wprowadzić na Węgrzech mechanizmy antykorupcyjne, zreformować sądownictwo i będzie zabiegał w Brukseli o odmrożenie prawie 22 miliardów euro unijnych funduszy. Na pierwszą zagraniczną wizytę uda się do Warszawy, aby odbudowywać tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Budapeszt, który tej nocy nie spał i Michał Makowski. Bardzo dziękujemy. A jeszcze w kampanii wyborczej Peter Madziar zapowiadał wydanie Polsce ukrywających się na Węgrzech Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. To jednak wciąż kwestia przyszłości. Dziś tymczasem decyzja sądu w Londynie w sprawie ekstradycji byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Termin posiedzenia wielokrotnie przekładano. Przypomnijmy, że były szef rarcy czeka na decyzję na wolności. Brytyjski Wymiar Sprawiedliwości ponad rok temu zdecydował o wypuszczeniu go z aresztu za kaucją i poręczeniem majątkowym. Kuczmierowski w sierpniu 2024 roku usłyszał zarzuty dotyczące udzieli... Działu w zorganizowanej grupie przestępczej niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za mniej więcej 7 godzin Amerykanie mają wprowadzić blokadę morską w ciśnienie Ormus. Jak powiadomił prezydent Donald Trump, jednostki amerykańskiej marynarki wojennej są już na miejscu. A Iran zapowiada, że będzie je atakował.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 Władze w teheranie skarżają USA o brak dobrej woli do negocjacji. Amerykanie przekonują, że żądania Iranu są nie do zaakceptowania. W szczególności brak deklaracji o całkowitym odejściu od rozwoju programu jądrowego, nawet w celach pokojowych. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio, Jerozolima. W aktualnościach Lubelszczyzna i groźny pożar zakładu produkującego meble w Radzyniu Podlaskim. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło kilkudziesięciu strażaków. Paliły się deski, trociny i gotowe meble. Spłonęło całe wyposażenie zakładu, ale nie ucierpiał nikt z załogi. To są aktualności jedynki. Sygnałami dnia na żywo z dworca centralnego w Warszawie zaczynamy tydzień obchodów setnych urodzin Polskiego Radia. Nasze dworcowe studio jest otwarte dla słuchaczy już od świtu, a jego gospodarzem jest prowadzący Daniel Wydrych. Z dworca centralnego po raz pierwszy nadajemy. Można zobaczyć jak to wszystko wygląda, jak wygląda radio na żywo, chociaż nie w radiowym studiu. Jedynka obchodzi stulecie. Słyszałam i właśnie specjalnie przyjechałam, żeby zobaczyć. Towarzyszy mi od pierwszych chwil pobudki. Coś wspaniałego. Wiwat radiowcy. Jutro na żywo z Kasprowego Wierchu nadamy cztery pory roku. W środę Kraków i magazyn w samo południe z Centrum Kultury Japońskiej Manga. I czwartek to Sopot ze studia na Monciaku. Nadamy ekspres 1. A w piątek wrócimy do Warszawy. Audycja Folder ulubione z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kulminacją obchodów będzie sobotni koncert Wiek Radia. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Luk, jego orkiestra, a także Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Krzysztof Cugowski i Paktofonika.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 Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Rewanż za zeszłoroczny finał sezonu był udany. Motor Lublin pewnie pokonał KS Toruń 56 do 34 w spotkaniu pierwszej kolejki żużlowej Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadzili Kacper Woryna i indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Obaj po 12 punktów. Junior motoru Bartosz Bańbur zdobył 9 punktów i był zadowolony z postawy swojej, ale i całej drużyny. Naprawdę dobrze dzisiaj jechaliśmy, też Kasper Woryna bardzo dobrze widać od razu, od początku się spasował z tym torem i wiedział jak tu jechać, mi też wszystko wychodziło, no te silniki idealnie naprawdę pracowały, jeszcze też bardzo dobrze wszystko chłopaka spasowane i nie mam na co narzekać jeśli chodzi o to, tylko wyciągać co u mnie jest do poprawy i nad tym pracować. Czołowy zawodnik ekipy z Torunia, mistrz Europy Patryk Dudek przyznał, że gospodarze lepiej poradzili sobie z dopasowaniem do toru. Specyfika tego toru, tej nawierzchni to nie jest jakiś trudny tor do jazdy, ale mega jest trudno gdzieś tu wygrywać te starty i po przegranym starcie ciężko było wyprzedzać. Gospodarze ewidentnie dobrze się spasowali, chyba te ostatnie dni tutaj trenowali, więc finalnie wyszło chyba tak jak zawsze. Te 30 parę punktów z drużyną torujską zdobyliśmy i tyle. W drugim wczorajszym meczu remis GKM Grudziądz z Gorzów Wielkopolski 45 do 45. W 28. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wczoraj trzy remisy. Motor Lublin z Rakowem Częstochowa 1 do 1. Krakowi z Arką 2 do 2. A Lech Poznań podzielił się punktami z GKS-em. Katowice tutaj było 3 do 3. Lech pozostał na pierwszym miejscu w tabeli. Dwa punkty przed drugim zagłębiem Lubin. Adrian Benedyczak zdobył gola dla Kasim w zremisowanym 3-3 meczu wyjazdowym z Gostepe w 29. kolejce tureckiej Ekstraklasy. To szóste trafienie polskiego napastnika wypożyczonego zimą z włoskiej Parmy i piąte z rzędu. W koszykarskiej lidze NBA zakończyła się zasadnicza część sezonu. Na koniec tego etapu rozgrywek z dobrej strony zaprezentował się Jeremy Sochan. W spotkaniu Knicks przeciwko Charlotte Hornets Polek grał 20 minut i zdobył 12 punktów. To najwięcej od kiedy pod koniec lutego trafił do Nowojorczyków, a Nix przegrali 96 do 110, ale z trzeciego miejsca na wschodzie pewnie awansowali do playoff. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Cito firmy Reuters. Cito firmy Reuters. Nastawy kości cerę. Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Pogoda. Najcieplejsza będzie dziś zachodnia Polska, do 18 stopni na Dolnym Śląsku, w centrum około 14, a na wschodzie, miejscami na północy, w rejonach górskich, około 12 stopni. Czeka nas bardzo słoneczny i na ogół pogodny dzień. Więcej chmur ma się zebrać tylko nad zachodnimi krańcami naszego kraju, a parasole możemy na chwilę wyjmować m.in. na Nizinie Szczecińskiej i Pomorzu Zachodnim.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 Implement diety Walerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zabiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z nie chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Nowa superhybryda BYD ADTO 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę.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 w stulecie Polskiego Radia. Setka, szanowni państwo, stuknie nam praktycznie w sobotę, 18 kwietnia, a już dziś 13 dworzec centralny w Warszawie stał się miejscem operacji o kryptonimie Pociąg do Jedynki. A na stole W ciszy słychać, jak opada na podłogę. błękit zmienia wczoraj. Radio. Program pierwszy jest 16 minut po godzinie ósmej. Sygnały dnia. dnia, a naszym gościem tutaj na miejscu był senator Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Kwiatkowski. Bardzo dziękuję ja za Dziękuję i życzę Państwu, żeby nigdy żaden pociąg Wam się nie spóźnił. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Ten pociąg, szanowni Państwo, wyjechał 100 lat temu i ten kurs będzie trwał, trwał i trwał 27 minut po godzinie 8. Urodziny 1. Lecie polskiego radia. Bangkok, oriental sitting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything. But Jules Renner.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 Polski Radio. Program pierwszy i specjalne wydanie sygnałów dnia prosto z Dworca Centralnego w Warszawie. Piotr Balarzy i Skrót Aktualności już teraz. Spektakularne zwycięstwo węgierskiej opozycji, która odsuwa od władzy Wiktora Orbana. Co dalej? Gość sygnałów dnia senator koalicji obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi o najważniejszych oczekiwaniach. Żeby Unia Europejska była organizacją, która współpracuje, żeby nikt jej nie rozsadzał od wewnątrz. Węgry wracają do Europy. Tak z kolei zwycięstwo Petera Madziara komentował w radiowej jedynce wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Stwarza się wielki potencjał na współpracę w naszym regionie. Sąd w Londynie ma dziś rozstrzygnąć, czy były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski zostanie przekazany Polsce. Początek rozprawy o 11.00. W życie wchodzą przepisy, które precyzują, co można robić na tzw. L4, by nie utracić prawa do zasiłku chorobowego. Na przykład wyjście do apteki, lekarza na rehabilitację, zakupy w pobliskim spożywczaku. W razie nadużycia zwolnienia ZUS każe zwracać pieniądze. Papież wyrusza dziś z pielgrzymką do Afryki. Za pół godziny wystartuje z lotniska Fiumicino do Algierii, pierwszego z czterech krajów, które odwiedzi. Będzie też w Kamerunie, Angoli i Gwinei Równikowej. To tydzień świętowania setnych urodzin Polskiego Radia i tydzień niezwykłych audycji, jak dzisiejsze sygnały dnia na żywo z Dworca Centralnego w Warszawie. Jedynka obchodzi stulecie. Słyszałam i właśnie specjalnie przyjechałam, żeby zobaczyć. A jutro cztery pory roku z Kasprowego Wierchu. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o dziewiątej. Całkiem miłe dni przed nami, bo odczujemy w końcu ocieplenie. Od jutra już nie będzie przymrozków, a w ciągu dnia, w kolejnych dniach temperatura podskoczy do 16, może nawet 18 stopni. Nie, w niektórych miejscach będzie nawet 20-21, ale to mocniejsze ocieplenie gdzieś w połowie tego dnia będzie krótkotrwałe i pod koniec miesiąca temperatura znów ma się obniżyć do 13-17 stopni. I tak to można żyć. Jedna noc w Bangkoku, druga noc w Toruniu, trzecia noc w Warszawie, tak jak Michael, nowy słuchacz radiowej jedynki. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?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 Yy, bardzo. Głosik donośny po Tatusiu? Yy, tak, yy, donośny, ale spokojny. Taki nie, nie forsuje gardła w przeciwieństwie do Tatusia, bo Tatusz czasami w emocjach odlatuje na meczach i później yy. nie może mówić przez kilka dni. Tosia yy, potrafi znacznie bardziej yy, tymi siłami zarządzać. Spokojniejsza chyba po mamusi. Szanowni Państwo, w takim razie posłuchajmy tych głosów, yy, najsłynniejszych głosów radiowej jedynki, bo taka jest prawda, że dzięki radiowej jedyncy Polacy mogli usłyszeć o największych sukcesach polskich sportowców. Polstrzelaj i strzela jest! Kronika sportowa. Halo, halo, tu sportowa służba sprawozdawcza polskiego radia też zwolił troszkę, teraz przyspieszył idzie w górę. Przeszedł, przeszedł. 5,78. Marki strzela i bramka na Polski. Otylia Jędrzejczak jest wielkim, pięknym polskim motylem. I jest mistrzynią olimpijską. Wlazmy, koniec. Koniec Polacy mistrzami świata. Jest mistrzem olimpijskim Kamil Sto! W natarciu. Iga na stronę Borgeson. Wygrała Iga Świątek. królową Paryża. Dośrodkowanie. środkowanie Niebywałe, niesamowite, nieprawdopodobne. Już jak dośrodkowanie w pole kardę. Lewandowski, strzał i, i gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! gol, gol, gol. Wciąż jest szansa dla polskiej reprezentacji. Przepuścił Grosicki. Do Kasza. Ładuj. Matthew, Kasz pięknie, pięknie. emocjonująco zapowiada się, najbardziej emocjonująco od lat. Atholog of Seagulls. Pokusujemy przez moment. wyjątkowej. Zobacz, jak to nam weszło w krew, nie? No tylko z piłką nożną się to kojarzy już teraz. <grym> <grym> tylko z piłką nożną. To co? Te opowieści o jakichś ewentualnych barażach i o tym, że Polacy mogą zagrać na mundialu w sezonie między bajki? międzybajki. między bajki. Dobrze, że selekcjoner Jan Urban zostaje na stanowisku. Ma przed sobą eliminację Mistrzostw Europy. Tego się trzymajmy. Filip Ostrzębski. Raz jeszcze gratulacje. Tato. Dziękuję bardzo. Urodziny Jedynki stulecie Polskiego Radia. Czekają ani dnia. Niech nas prowadzi najcieplejsza z gwiazd, a oczy Twe, im starsze, tym piękniejsze, na zawsze zachowa. wysłany na Ukrainę. To co, powtórzymy razem? Tak, Lendzier Lendzie mojor, mojor Ketio bo. Barat. Dalej? A dalej to zaraz Panu powiem, proszę Pana. I do winy, i do szklanki. Egyt, herzol, isha, Dziękuję. A tam jest jeszcze dalej, wie Pan? Mhm. <laughs> Jedynka. Polskie Radio. I to wyjątkowe radio. Szanowni Państwo, gra już od 100 lat. Pytaliśmy Państwa w poranem treningu szarych komórek o trzy, co najmniej trzy piosenki z radiem w tytule. Posłuchajmy. To tak na szybko, to Radio Gaga, Video Kills Radio Star i Twoje radio. Pozdrawiam serdecznie moje radio. Trzy piosenki z radiem w tytule. To Twoje radio, Budki Supera, Mobu Radio, Lombardu i Radio Hello, to chyba... NA. Także wszystkiego dobrego z okazji stulecia. Trzy piosenki z radiem w tytule to na przykład NA Radio Hello Dion's Radio Anna Carwan Słucham Cię w radiu co tydzień z budka suflera Twoje radio NA Hello Hello Tu Twoje radio Hello I Queen Radio Gaga Good morning, good morning, your radio is Hello, It is All we hear is Radio KK, Radio Gugu, Radio, Gaga! radio. radio, radio KK Radio, radio, radio, radio. radio. Jedynka gra dla was. Dla państwa, bo bez państwa byśmy po prostu nie mieli racji bytu i to wy jesteście najważniejsi. To słuchacze są najważniejsi. To wy jesteście naszą siłą napędową. Nieprawdaż, Romanie? Prawdaż. Prawdaż. <śmiech> Ale chciałem, Jarek... chciałem powiedzieć, Romano? co pan dwie o audycji wyjazdowej? Dworzec centralny. <śmiech> Powiedziałbym tak banalnie. <śmiech> Zapraszam do jutro. Pan jutro będzie, tak. Tak, wysoko. Bardzo wysoko. kasprowe Wierch. To jutro. Zapraszam mówimy, Do usłyszenia. z Wieży Mariackiej. Dzięki wielkie. Patryk Michalski w a Jutro Roman Czajarek prosto z Kasprowego Wierchu. W środę Kraków. W czwartek Sopot. Piątek znowu Warszawa. Hmm. Jedynka. To jest radio. Twoje radio. Daniel Wydrych. Do usłyszenia. Wyciągnij się na brzuchu odbiornik przy uchu postan. Polskie Radio. Jedynka. Reklama.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 Radio Kierowców. Patryk Bedliński zapraszam, na S11 pojawiły się problemy w okolicach Poznania, między węzłami Tarnowo Podgórne i Poznań ławica. Na 15 kilometrze tej ekspresowej trasy zepsuła się ciężarówka i zablokowała lewy pas dla tych, którzy jadą na południe, czyli między innymi do Wrocławia. Korek cały czas przeszkadza z motoryzowanym na A1, tłoczno w okolicach bramek w nowej wsi pod Toruniem w kierunku trójmiasta i korki w tych okolicach także na dziesiątce w Lubiczu na trasie od Lipna do Torunia. Zwalniamy również na 25 tuż przed Bydgoszczą dojeżdżając od Inowrocławia. Na A4 tymczasem tłoczno w Małopolskiem na obwodnicy Krakowa. Zwalniamy w kierunku Katowic szczególnie między Łagiewnikami a Tyńcem. Na drodze 44 niełatwo przy dojeździe do Krakowa. Wiele pojazdów od strony Zatora korek mamy w okolicach Skawiny. Na A8 tymczasem problemy pojawiły się w okolicach Wrocławia i długi korek napotkamy jadąc od okolicy lotniska do węzła Wrocław Południe, czyli do przecięcia A8 z A4. A8 pod Wrocławiem korkuje się w kierunku południowym, czyli do Kłodzka. A na północy kraju ruch bardzo spowolniony na drodze numer 20 między Egiertowem a Żukowem. Zwalniamy też bardzo wyraźnie na trójmiejskiej obwodnicy, czyli na drodze S6, zwłaszcza przy węźle Kowale i co ważne to trasa z Gdyni przez okolice Gdańska w kierunku południowym. Sporo pojazdów na warszawskim odcinku drogi S8, zwłaszcza na moście Grota Roweckiego, ale sytuacja w ciągu ostatniej godziny już bardzo się poprawiła. Cały czas korek przy wjeździe do stolicy przez Łomianki, czyli od północy. No i siódemka, ale ekspresowa również nam zwalnia, zaraz za Złotokłosem w kierunku Warszawy. Na S2 spowolnienia w obie strony, między Opaczą a lotniskiem.